Pan program konferencji i tak zauważyłam, że to jest chyba najkrótszy tytuł, Ale mam nadzieję, że przez 10 minut mi się przekazać wszystkich na sali, że właśnie tu i właśnie teraz powinniśmy rozmawiać o wolności słowa. I na początek niech każdy weźmie plecak, walizkę, czy z czym tam podróżuje, w niej podróżować i zapraszam do Kopenhagi, A mianowicie po lewej stronie, znaczy po Państwa w prawej stronie, widać piętą syrenę, którą wszyscy znamy, Właśnie Andersena, oczywiście Andersen już y, dawno, dawno się z tym pięknym światem, jednak autor, y, to znaczy może nie autor, tylko asystent autora, y, który wykonał tę rzeźbę, nadal posiadają prawa roszczenia z tytułu praw autorskich do tej rzeźby, a po drugiej stronie, w państwa lewej. Widać zmodyfikowaną syrenę. Więc Państwo w Dalii mają bardzo liberalną ustawę dotyczącą żywności genetycznie modyfikowanej i pewien artysta, nergot, profesor beny, sztuk pięknych postanowił w taki sposób właśnie zaprotestować przeciwko takim beralnemu podejściu do GMO i postawił już na naprawdę 300 metrów dalej, postawił taką zmodyfikowaną serenę. oczywiście wszystko skończyło się w sądzie. No i tutaj było pytanie, padło pytanie, czy artysta, życzony Lergo, postanowił, naruszył prawa autorskie, czy jednak przekaz i to, co on chciał powiedzieć, było ważniejsze od tego. I sąd ludzki przechylił się do tej drugiej interpretacji, że w tym przypadku wolność słowa, wolność wypowiedzi i to jako chciał przekazać wiadomość, no ważna społecznie, powinno przeważyć nad prawami autorskimi. Takich przykładów tak naprawdę można by mnożyć i mnożyć. Jeśli Państwo się zastanowią, co na chwilę obecną znaczy jak rozumiemy wolność słowa, to dojdźmy Państwu do tego, że nie tylko rozumiemy przez to możliwość wypowiadania się i mówienia swoich opinii, swoich poglądów na różne tematy, ale przede wszystkim do internetu. Wolność słowa to również wolność otrzymywania i wolność przekazywania dalej informacji. Więc tak naprawdę poszukiwanie, dostęp do informacji, to wszystko zawiera się w tym jednym sformułowaniu. Więc tak naprawdę w każdym momencie prawa autorskie gdzieś tam które naszą wolność słowa ograniczają. To co mówię, gdzieś tam, oczywiście Ameryki nie odkryłam, tutaj mamy urywek z orzeczenia z 2001 roku Sądu Brytyjskiego, w Sądach Polskich nie jest to za bardzo popularnie szybko, ale jak do tej pory ja Zapobiegnie Państwu powiedzieć, że to dobrze. Ale jak do tej pory gdzieś tam ten pogląd był i mogą się Państwo pytać, no i co z tego? To znaczy, no i co z tego, że gdzieś tam moja wolność słowa zostaje naruszona, że gdzieś tam nie mam prawa do poszukiwania informacji w sposób niezakłócony i nieograniczony? No tak jak tutaj na układzie wprowadzającym profesor powiedział, że nie. W sensie, jeśli kiedyś tak naprawdę Prawa autorskie dotyczyły tylko tych panów na obrazku, którzy siedzieli 50 lat temu w drukarni, w, wiem, prowadzili jakieś domy dawnicze i tylko oni tak naprawdę mogli naruszyć prawa autorskie. W dzisiejszych czasach każdy z, nas, każdy z nas jest twórcą, jak już padło na scenie dzisiaj, każdy z nas jest odbiorcą. Dlatego też prawa autorskie dotyczą wolności słowa i wolności pozyskiwania informacji każdego z nas. Myślę, że ten slajd y, szybko szybko ominiemy. Nie zamierzam tutaj cytować nikogo za z przepisami prawa. Jeśli mówimy o wolności słowa właśnie w kontekście praw autorskich, to mówimy o konflikcie. Mówimy o konflikcie z jednej strony wolności chronionej przez artykuł 54 Konstytucji i artykuł 10 Europejskiej konwencji, czyli właśnie wolność wypowiedzi, wolność słowa, a wolność a prawem do ochrony.. Prawo do własności, praw do ochrony własności. Oczywiście to jest też dyskusyjne, na ile prawa autorskie należy interpretować jako własność, jednak Europejski Trybunał Kultury Praw Człowieka do tej pory, ile razy coś związanego z prawem autorskimi znajdowało się w Strasburgu, zawsze korzystał z artykułu pierwszego, z protokołu pierwszego, czyli z ochrony własności. Ale nie wiadomo dlaczego. Coś się zmieniło i właśnie w 2013 i właśnie dlatego uważam, to, że to jest właściwe miejsce, właściwe czas, żeby o tym powiedzieć. Podejście Strasburga, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do tego tematu się zmieniło. I na samym początku roku wydał decyzję w dwóch sprawach. Ta nisza szwedzka Pirate Bay jest oczywiście wszystkim Państwu dobrze znana. Twórcy platformy służącej do dzielenia się plikami różnego rodzaju trendami e, zostali skazani w procesie karnym i to nie tylko na karę grzywnym, którą liczono w niebotycznych milionach euro, ale przede wszystkim na 8 miesięcy pozbawienia wolności. E, e, druga sprawa, mniej znana, wcześniejsza, Eszby przeciwko Francji. Proszę sobie wyobrazić, że są Państwo fotografami robią zdjęcia na biegu mody, na pokazie mody i zamieszczają te zdjęcia na blogu, który jest blogiem założonym na Funkcjonuje przede wszystkim w internecie oczywiście wszystko funkcjonuje ogólnoświatowo, ale przede wszystkim jest to blog skierowany do publiczności, do odbiorców amerykańskich i w pewnym momencie prokuratura francuska postawia, postawia Państwu zarzuty właśnie postępowania złamania praw autorskich, ponieważ w Francji, żeby y, publikować takie zdjęcia z pokazów mody, należy mieć zgodę do domu modowego Oczywiście ci fotografowie takiej zgody nie mieli. W tym przypadku skończyło się na grzybnie. i obie sprawy skończyły się w Strasburgu i obie sprawy zostały rozpatrzone z perspektywy artykułu 10, czyli ochrony wolności słowa, wolności wypowiedzi. I co ciekawe, Strasburg po raz pierwszy powiedział jasnym wyraźnie, i to jest coś, co myślę, że jest bardzo dużą zmianą. I coś, co myślę, że gdzieś tam będzie rytuwało na dyskurs w kolejnych miesiącach, że prawo autorskie jest w pewien sposób uchyleniem wolności słowa. W pewien sposób ją narusza. I oczywiście wolność słowa nie jest wolnością absolutną, to nie jest wolność autorską. I są wyjątki. To żeby te wyjątki były zgodne z prawem i żeby te wyjątki mogły funkcjonować, musi zostać spełniony ten trzystopniowy test, który tutaj Państwo właśnie widzą. Czyli po pierwsze uchylenie musi być przewidziane prawem. Oczywiście w przypadku prawa autorskiego ma to miejsce, ponieważ zapisy prawa autorskiego są zazwyczaj na poziomie ustawowym. Po drugie uchylenie musi być e, zrealizowane w celu ochrony i e, no przede wszystkim ochrony innego dobra chronionego w konwencji. W tym przypadku prawa autorskie chronią własność innej osoby, czyli jak najbardziej jest to też przesłanka legitymizowana. Jednakże tutaj na Zielono zaznaczyłam ten najbardziej kontrowersyjny punkt tego gestu, najbardziej kontrowersyjny krok, czyli że takie uchylenie, takie odstępstwo musi być niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. No i tutaj jest pytanie, czy wszystkie sankcje tak naprawdę są niezbędne za funkcjonowania społeczeństwa. Jeszcze Trybunał powiedział dwie bardzo ciekawe rzeczy a mianowicie w pierwszej sprawie, w francuskiej sprawie, powiedział, że nawet nielegalne użycie, użycie materiału chronionego prawem autorskim nadal jest chronione, wolno się odpowiedzieć. Czyli to, że coś jest nielegalne, nie znaczy, że jest wyjęte spod ochrony artykułu 10. A w sprawie Pirate Play powiedział, że nie tylko treść, ale też jakby sposób i narzędzia służące do pozyskiwania i dzielenia się informacją, powinny być chronione. Więc jak gdzieś tam to pole około, ono jest bardzo szerokie. Jednakże tak naprawdę, tak, już jednakże tak naprawdę y, możemy powiedzieć na chwilę obecną, że prawa autorskie przeciwko wolności słowa na razie w Strasburgu jest 2, Pierwsza sprawa skończyła się decyzją Strasburga, gdzie stwierdzono po prostu, że jak najbardziej ten trzystopniowy test został zastosowany prawidłowo. W sprawie Private Play, sprawa, która została uznana za niedopuszczalną ze względów, bo tam, w Strasburg ma swoje dosyć specyficzne przesłanki, ale nie wszystko wypowiada się na temat y, meritum sprawy. Więc, y, i tak naprawdę też y, w przypadku, kiedy dwa konkurujące z prawa zderzają się, tak jak tutaj, to każde państwo, sąd każdego z państw konwencji, ma prawo do bardzo szerokiej swobody oceny. Czyli jednak szczerze nie powiedziałam dokładnie, w jakim kierunku to podążać. Ale mimo wszystko, mimo tego, uważam, że jednak parę ważnych rzeczy można wyciągnąć z tych dwóch rzeczy. A mianowicie po pierwsze właśnie tak jak już wspomniałam, że prawa autorskie gdzieś tam są wyjątkiem o wolności słowa, czyli gdzieś tam musimy o tym pamiętać i brać to pod uwagę, czy to na te stanowienia prawa, czy na takie praktyki. Po drugie, po drugie, że samo złamanie monopolu intelektualnego nie może być przesłanką, czy to skazania przed cywilnej. Muszą być jeszcze te, czysty, test. A poza tym są to też przykłady bardzo ciekawe spraw związanych z wolnościami wolnościami jednostki w Internecie. których jest coraz więcej, których jestem bardzo ciekawy w jakim Myślę, że to, co Państwu tu przedstawiłam, mogę być wstępem do dalszej dyskusji tak naprawdę prawa autorskie, a prawo do rozwoju na przykład, prawo autorskie, a wolność, wolność dostępu do kultury, prawo autorskie, a prywatność, o tym też będzie mowa w kolejnym jednym z paneli. I mam nadzieję, po prostu dziękuję za uwagę, że jednak ta optyka prawno-człowiecza, oprócz tej optyki ekonomicznej i oprócz tej optyki takiej czysto praktycznej tego co działa w prawie autorskim, też będzie uwzględniona. Dziękuję bardzo.